W zasadzie siódmy rozdział 28 ósmego wiersza. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło syna doskonałego na wieki. Główną zajrzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby Składał dary i ofiary. Dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten, co miał co ofiarować. Otóż, gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem. Niebiański. Jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek? Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, które zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysłach, umysły i na sercach ich wypiszę je. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem, i nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy znać mnie będą, od najmniejszego aż do największego z nich, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to co się przedawnia i starzeje, bliskie jest w zaniku. Te słowa odnoszą się w pierwszym rzędzie do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który jest, jak widzimy w siódmym rozdziale, 28 ósmy wiersz, pokazany przede wszystkim jako Syn doskonały na wieki. Pan Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. On nie był nigdy nie synem. Zawsze był synem. Tak samo jak Bóg Ojciec zawsze był Bogiem Ojcem. Nie było chwili, kiedy Bóg Ojciec był nie Ojcem. I On, Pan Jezus, jest synem doskonałym na wieki. Możemy zobaczyć na przykład sam drugi, który pokazuje, nam Pana Jezusa już jako syna. I to jest sam drugi, który się zaczyna tak. Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga. Wtedy przemówi do nich w niebie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej, Ogłoszę zarządzenie Pana, że do mnie synem moim jesteś. Dziś cię zrodziłem. Sam drugi został napisany wiele czasu przed wcieleniem Pana Jezusa i już Pan Jezus tam nosił tytuł syn. Był synem już wtedy. I nie ma takiego czasu w historii, w którym Pan Jezus synem nie był i On był doskonały na wieki. Zresztą list do hebrajczyków mówi o Panu Jezusie, że On jest zawsze ten sam i na wieki i nie zmienia się i nie odmienią się lata Jego. I później autor listu do hebrajczyków, którym był według najprawdopodobniejszych takich opinii apostoł Paweł, jednakże nie mamy powiedziane, że Paweł jest autorem listu do hebrajczyków w tak sposób jawny, jak w innych listach i myślę, że to jest zabieg celowy, dlatego nie ma potrzeby też tego eksponować, że Paweł miał tutaj główne autorstwo. Natomiast Autor tego listu mówi, że główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Pan Jezus Chrystus jest w niebie. Pan Jezus Chrystus jest po prawicy majestatu Bożego. I On jest, tak jak powiedział, jak się żegnał z nami na ziemi, że dana jest Mu wszelka władza na niebie i na ziemi. Pan Jezus jest wszechobecny i jest również wszechmocny. Wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. Wszystko może poddać sobie tą mocą, która jest objawiona na przykład w Jego zmartwychwstaniu. Więc Pan Jezus Chrystus mając taką wszechmoc, może się za nami stawiać, troszczyć się o nas. I tutaj dalej jest powiedziane, że On jest sługą świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Na ziemi mieliśmy odzwierciedlenie świątyni niebiańskiej. To była świątynia zbudowana na potrzeby służby Bożej wśród narodu żydowskiego, wśród Izraela i Judy. I tutaj jest mowa o tym w drugim wierszu, że jest też prawdziwa świątynia, prawdziwy przybytek, ten w niebie, nie zbudowany przez człowieka, a zbudowany przez Jachwę, przez Pana. I również gdy my zgromadzamy się tutaj, to stajemy się częścią tej służby Bożej bo jest powiedziane, że gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych do imienia Pana Jezusa, tam Pan Jezus obiecał, że On jest pośrodku nas, pośrodku tych, którzy się tak zgromadzamy. I wtedy ten, który jest równocześnie poprawity majestatu, jest również tu, w środku, pomiędzy nami, w centrum. Nie jest to obecność przez Ducha Świętego, jak niektórzy chcą twierdzić, nie, jest to osobista obecność. Jezus jest wszechobecny. Więc jest i równocześnie majestacie po prawej stronie tronu, jaki jest tu wśród nas. Dlatego też nie jest błędem, gdy śpiewamy pieśń Bóg wśród nas obecny, bo to wyraża tę właśnie myśl że Pan Jezus Chrystus, który jest jedynym prawdziwym Bogiem, jest wśród nas obecny. Oczywiście w czasie tej służby jest również czynny Duch Święty. On jest zesłany od dnia Pięćdziesiątnicy na ziemię i On jest tym, który kieruje uwielbienie na jedynego Syna Doskonałego na wieki. Wszystkie nasze myśli skupiają się na tym, kim jest Pan Jezus i dlaczego on zmarł za na nas, dlaczego było to konieczne i co ta śmierć nam dała i jego zmartwychwstanie. Trzeci wiersz. Każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary, dlatego że jest, dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Pan Jezus też musi mieć tej świątyni ofiarować. I czwarty wiersz. Otóż gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, bo faktycznie Pan Jezus tu na ziemi nie miał y, takiego rodowodu, jaki miał mieć kapłan, gdyż kapłani musieli się wywodzić z określonego kręgu, musieli się urodzić w określonym rodzie żydowskim. Skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu, to też jest druga bariera, która byłaby tutaj przeszkodą. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebiańskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi. I Mojżesz, to jest ważne, widzimy to w piątym wierszu, że on zrobił wszystko według wzoru, który widział na górze. I my również mamy taki wzór w Słowie Bożym dotyczący naszych zejść. Nie powinniśmy dać się zwariować modą tego świata, tylko mamy, tak jak Mojżesz, który znał przecież całą mądrość Egiptu. On mógł, on mógł urządzić przybytek na pewno dużo ciekawiej, gdyby wprowadził trochę elementów z Egiptu. Byłoby na pewno ciekawiej, kolorowiej i y, bardziej y, światowo, modnie. Natomiast on tego nie zrobił. On zrobił wszystko, i pokierował tak lud, żeby wszystko było uczynione według wzoru, który został ukazany na górze. My mamy Ducha Świętego, który nam pokazuje ze Słowa Bożego, jak ma odbywać się uwielbienie w duchu i w prawdzie. I mamy się tych wzorców trzymać, które nam Bóg ukazał w Słowie Bożym. I te wzorce widzimy zarówno w Pismach Nowego Testamentu, jak i niektóre elementy ze Starego Testamentu również pokazują nam, jakie zasady są właściwe. I nie należy od nich odstępować ani w prawo, ani w lewo. Dlatego, że jest to dla Boga istotne, żeby ta służba była właśnie odzwierciedleniem Jego myśli i życzeń serca. Dlatego, że wtedy jest to największe błogosławieństwo dla nas i największa chwała dla Niego. Teraz zaś szósty wiersz objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. O co tutaj chodzi? My jako poganie byliśmy obcy przymierzą. I faktycznie ta myśl z szóstego wiersza dotyczy lepszego przymierza dla Izraela, dla Żydów. My nie jesteśmy częścią tego przymierza. O nas jest powiedziane, że jesteśmy sługami nowego przymierza. Więc my mamy zupełnie inne zadanie. Sługa nie jest częścią. Sługa przyczynia się jedynie do wdrożenia czegoś. I taka jest zasada. My mamy dużo lepsze niebiańskie obietnice. My mamy ojczyznę w niebie, jako wierzący w Pana Jezusa. I zupełnie jest to rzecz, która jest dużo, dużo lepsza niż to przymierze, które tutaj jest zasygnalizowane w szóstym wierszu. I dalej argumentuje autor tego listu. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Faktycznie zakon miał Brak był dobry, jak świadczył Apostoł Paweł w liście do Rzymian, ale miał braki tego typu, jak właśnie słabość człowieka. I nowe przymierze, które obejmie Izraela i Judę, będzie, będzie miało usunięty ten jeden brak. Ten brak, który opierał się na niedoskonałości człowieka. Bo Prawo było dobre, mówiło nie zabijaj, ale ludzie byli słabi i zabijali. Prawo mówiło nie kradli, ludzie kradli. I tak dalej. Całe ponad 600 przykazań zakonu, poleceń zakonu było ignorowane w wyniku słabości człowieka. I dlatego też Bóg zdecydował, że w oparciu o ofiarę pana Jezusa Chrystusa Izrael i Juda będą mieli nowe przymierze, całkowicie nowe zasady, pozbawione tego jednego braku. My mamy dużo lepsze obietnice. My mamy bezpośredni przystęp do Ojca i dlatego, że część tych rzeczy jest trochę podobna z naszym stanowiskiem, te rzeczy są mylone. Bardzo często się słyszy taki błąd, że rzekomo my jesteśmy w Nowym Testamencie albo w Nowym Przymierzu, że jesteśmy jakoś z tym związani w sposób taki, że teraz rzekomo Nowe Przymierze już nastąpiło. Otóż byłoby to zupełnie pomylone. Kościół katolicki kiedyś uważał i chyba dalej tak uważa, że my już jesteśmy w tysiącletnim królestwie wręcz. Czyli raz, że powiedzieli, że to jest nieliteralnie tylko duchowe tysiąc, a potem, że już tak to jest, że my już jesteśmy w tysiącleciu, Co wiemy z Biblii, że jest niemożliwe, dlatego że najpierw musi być pochwycenie wszystkich wierzących, o czym dzisiaj czytaliśmy m.in. z Jana 14 rozdział, że Pan Jezus pójdzie i przygotuje nam miejsce, a gdy przygotuje nam miejsce, przyjdzie znowu i weźmie nas do siebie. To pójście i przygotowanie nam miejsca to jest oczywiście ukrzyżowanie na krzyżu Golgoty nic innego niż ofiara krzyża nie przygotowuje miejsca w domu Ojca. I Pan Jezus już złożył tą doskonałą ofiarę. I kolejny punkt według Jana 14,3 to jest przyjście i wzięcie nas do Niego, do domu Ojca. Natomiast po pochwyceniu nastąpi około siedmioletni czas ucisku. Później będzie chwila, kiedy zakończy się okres tych siedmiu lat. Zacznie się tysiącletnie królestwo. Mateusza, 25 rozdział mówi o sądzie owiec i kozłów, który właśnie mówi o tym sądzie, który nastąpi przed wejściem do tysiącletniego królestwa. To jest sąd narodów tak zwany. I później, po tysiącleciu, będzie jeszcze bunt Goga i Magoga. I potem sąd Białego Tronu, gdzie wierzchnie ziemia przed obliczem Pana Jezusa. I tutaj widzimy, że to właśnie Nowe Przymierze jest powiedziane jednoznacznie, że dotyczy domu Izraela i domu Judy. Ósmy wiersz. Albowiem ganiąc ich mówi... O tą idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. To przymierze nowe, jak już wspomniałem, jest inne od przymierza starego, czyli zakonu, czyli to rób, tego nie rób. I jeżeli tego nie będziesz robił, co Bóg chce, to będzie po prostu konsekwencja w postaci czy to uprowadzenia do Babilonu, czy też konsekwencja śmierci osobista takiego grzesznika. I dziewiąty wiersz mówi, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, w dniu, gdy ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Właśnie wtedy było ustanowione to przymierze, gdy Izrael był wyprowadzany z ziemi egipskiej. My nie byliśmy wyprowadzani z ziemi egipskiej. Nie byliśmy ujęci za rękę. Co najwyżej możemy tam się dopatrywać obrazów, gdzie Egipt symbolizuje świat i w sposób duchowy. Owszem, każdy, kto się narodził na nowo, każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa, jest wyprowadzany z ziemi egipskiej, ale to jest tylko i wyłącznie obraz. Natomiast literalnie to Izrael, dom Judy i Dom Izraela, dwa domy izraelskie były wyprowadzone jeszcze jako jedność, jeszcze jako dwanaście pokoleń z ziemi egipskiej. I dalej kontynuuje Bóg. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. I taka była zresztą zapowiedź tego zakonu, że jeśli oni nie będą trzymać się zakonu, to Bóg ześle ich do Babilonu, że rozproszy ich po całym świecie. I to oglądamy. Nie ma kraju, gdzie nie ma pojęcia rozwiązania kwestii żydowskiej. Nawet w Japonii jest towarzystwo antyżydowskie. Teraz już nie, ale przed II wojną światową takie było. I generalnie Żydzi zapełnili różne zakątki świata w wyniku rozproszenia, który padło na nich jako kara za nieprzestrzeganie pierwszego przymierza. I to nowe przymierze, dziesiąty wiersz, takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Znowu jest mowa, że nie z nami, tylko z domem Izraela. Po upływie owych dni mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę ich Bogiem a oni będą mi ludem. Ta kwestia jest mylona czasami tym, co my mamy jako dzieci Boże, gdzie zamieszkuje nas Duch Święty i Duch Święty oddziaływuje wewnętrznie w naszym wewnętrznym człowieku i powoduje, że chcemy żyć dla Boga. To nie jest kwestia tego, że Duch Święty wpisał nam zakon w serce. To nie jest tak. To jest po prostu kierownictwo Ducha Świętego, który mówi nam, którą drogą mamy iść i co podoba się Bogu. Nie mamy nic wspólnego z zakonem. Nigdy nie mieliśmy nic wspólnego z zakonem, dlatego, że byliśmy poganami, grzesznikami z pogan. Teraz jesteśmy grzesznikami z pogan, ustawiedliwionymi jedynie z łaski Bożej, niezależnie od uczynków zakonu. Nie jesteśmy w żaden sposób z tym powiązani. Dalej. I nikt nie będzie uczył swego ziomka. Ci, którzy twierdzą, że dziś jest Nowe Przymierze, powinni zaprzestać ewangelizacji. Nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani swego brata, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą. I faktycznie w chrześcijaństwie, gdzie ten pogląd jest rozpowszechniony, że mamy Nowe Przymierze, Ewangelizacja wygląda jak wygląda. Po co prowadzić działania ewangelizacyjne, skoro wszyscy znają Pana? To jest logiczny, twardy wniosek. Ale nie mamy jeszcze nowego przy, przymierza. Naprawdę istnieją przestępcy. Naprawdę nawet w czasie przerwy mieliśmy okazję słyszeć, że nawet tak na w tak Czajkowie zażyło się wysadzenie jakiegoś Bankomatu czy banku? Tak. To jest dowód na to, że nie ma obecnie nowego przymierza. Bo jeśli tak by było, że mamy nowe przymierze, to kto wysadził ten bankomat? Skoro tu jest powiedziane, że wszyscy znać będą Pana. Bo wszyscy znać nie będą od najmniejszego aż do największego z nich. Dzieci będą grzeczne w nowym przymierzu.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 Pisał ten list. Jest mowa, że bliskie jest zaniku. Wtedy jeszcze pierwsze przymierze trwało i nowego przymierza jeszcze nie było. Było bliskie zaniku, to stare. Te słowa, które tutaj były zacytowane, pochodzą z Jeremiasza, 31 rozdział. I tam są jeszcze słowa, które jednoznacznie rozstrzygają kwestię tak teologii zastępstwa. Jeremiasza 31 I co to jest teologia zastępstwa? Jest to dosyć popularny pogląd, że rzekomo chrześcijanie zastąpili Żydów w planie Bożym. Jest to bardzo niebezpieczna koncepcja, na podstawie której między innymi Niektórzy z hierarchii kościelnych poparli działania Hitlera i tego typu ruchów. No bo skoro my jesteśmy nowym Izraelem, to co, co robią ci Żydzi, którzy się podają za Żydów? No, trzeba rozwiązać kwestie. I tak właśnie myślano. I niestety ciągle ten pogląd gdzieś tam i wraca, a jest to poważny błąd, bo Bóg nie porzucił Izraela na stałe. Izrael cały czas jest ludem Bożym. Izrael cały czas jest, tak jak Bóg powiedział, źrenicą w jego oku. I jeśli ktoś robi krzywdę jego ludowi, to Bogu się to nie podoba.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 Czy faktycznie księżyc i gwiazdy przestały świecić w nocy? Czy faktycznie morze przestało mieć fale? Jeżeli tak, to Izrael być może przestał być ludem Bożym. Ale nie. Widzimy, że słońce świeci, widzimy, że gwiazdy świecą w nocy, widzimy, że morze ma fale, a więc zgodnie z tym Izrael jest dalej ludem Bożym. Owszem, jest to lud, który przechodzi różne lekcje od Boga, ale jest to dalej lud Boży. 37. Tak mówi Pan. Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela, mimo wszystko, co uczynili, mówi Pan. I jest dużo takich... Nauk, które leżą u podstaw wielu zwiedzeń, które dziś niestety obserwujemy wśród dzieci bożych. I zawsze lekarstwem na to jest to, żeby sięgać po Słowo Boże i nie rozumieć więcej niż napisano. Bo mieliśmy nawet niedawno okazję zobaczyć czwarty rozdział, szósty wiersz, pierwszego listu do Koryntian, żeby na apostole Pawle i na Apollo się nauczyć się nie rozumieć więcej niż mówi pismo, bo to jest jedyna gwarancja, żeby nie dać się w tych różnych wiatrach nauki przewiać, żeby nie dać się przewrócić. Taka, taka mała rzecz, która być może tu zilustruje, kiedy się brat który mieszkał w Suwałkach czy obok, mówił, że on mieszka tak całkiem na uboczu, pod lasem ja mówię, to w zimie musisz mieć ciężko on mówi, nie, nie, tutaj obok jest leśnictwo więc zawsze droga jest przetarza nie ma problemu, zawsze ma dobry dojazd i to tak by można porównać teraz do tego w jakiej my jako nie-Żydzi jesteśmy w sytuacji, ta droga jest przetarta ze względu na nich. Natomiast my tą drogą rzeczywiście idziemy i z niej korzystamy. To przymierze było, czy jest, ma być dla Izraela, ale my, jak gdyby, przed czasem już z tego korzystamy. Pan Jezus w czasie wieczerzy wziął kielich do ręki i powiedział, to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. My nie mamy przymierza zawartego z Panem. Aczkolwiek my korzystamy z przywilejów tego. Jesteśmy dziećmi Boga. Mamy zbawienie. On tu przyszedł dla nas. Choć tak naprawdę to te proroctwa i ogromna część Nowego Testamentu mówi na temat odnowy na tem chwały, na syjonie, radości w Izraelu. Jeśli czytamy prof. Izajasza czy Zachariasza, to wiele tych miejsc właśnie na to wskazuje. Choćby Zachariasz 9 rozdział, gdzie Zachariasz 9,9 mówi o przyjściu Pana Jezusza, który wjedzie na ośle i dalej 11 wiersz nadto za celem grwi Twojego przymierza, wypuszczę na wolność Twoich więźniów, to wskazuje na odnowę w Izraelu. Ale my, jako pogani, jako Żydzi, już teraz z tego korzystamy, przy okazji, bo Bóg i nas chciał uratować. Wiemy, że tym krzewem winnym jest Izrael i my zostaliśmy szczepieni w ten szlachetny skier ale też i czytamy takie słowo że Bóg ma moc ponownie ich szczepić. i to się stanie ten krzew winny jako Izrael zacznie owocować tych owoców jeszcze dziś nie widać oczywiście dla nas to stawia pewną trudność bo ktoś mi kiedyś powiedział przecież nie ma dwóch ludów bożych no bo mówimy Izrael lud boży my jako wierzący lud boży czy są dwa ludy boże no można powiedzieć, no, czy są dwie małżonki. Przecież do Izraela czytamy u proroka, choćby Ozeasza, o małżonce, którą poślubi. Ale my jesteśmy przecież nazwani tą panną młodą, czy małżonką. Więc mamy pewien problem z tym, jak to rozróżnić. Tym niemniej, pieśń nad pieśniami mówi o miłości, tak w skrócie mówiąc, miłości Boga do Jego narodu Izraela chociaż jest to księga, która ma w sobie pewne skomplikowanie właściwie kto, kim jest, ale teraz to pomijamy. Faktem jest, że Bóg nas sobie wybrał jako swoją narzeczoną i teraz w czasie, kiedy ta prawowita żona ma twarde serce, to o co Bóg wybiera tę inną jakby na jej miejsce, ale do tej pierwszej też powróci. Ja wiem, że to jest problem pierwsza, druga, ale tak to wygląda. Ta Izrael nie przestał być tą umiłowaną dla Boga. I potomkowie Jakuba dalej są umiłowanymi właśnie ze względu na tych praojców. A więc kiedy bierzemy ten kielich do ręki, to mówimy o tym, co Bóg ma dla nas, dla nas konkretnie. Tym niemniej ten kielich tak naprawdę mówi o błogosławieństwie, które spłynie na bieżących Żydów. Nawrócenie, to jest czas ucisku i potem ich radosne życie z Bogiem to jest czas milenium. Chciałbym zajrzeć do Zachariasza, do piątego rozdziału, tu bracia mówili o błogosławieństwie, ja chciał zobaczyć jeszcze taką sytuację, która mówi o bezbożności, która ta bezbożność ciągle po prostu jest na tej ziemi i co dzisiaj właściwie tą bezbożnością jest. I dlaczego po prostu tak dalej to wszystko trwa? Piąty rozdział Zachariasza, szósty wiersz. Te zapytałem, co to jest, a on odpowiedział, to jest, to co wychodzi, jest Efa. I dodał, to jest ich wina w całym kraju. A wtem podniosła się ołowiana pokrywa i zobaczyłem kobietę siedzącą w efie. I rzekłem, to jest, i rzekł, to jest bezbożność. I zepchnął ją do wnętrza Efy. I rzucił na jej wiersz ołowianą pokrywę. Znowu podniosłem oczy i spojrzałem, a oto wyszły dwie kobiety, których skrzydła poruszał wiatr, a miały skrzydła jak skrzydła bocianie i one podniosły efę między niebo i ziemię. I tak dalej. Tu możemy czytać dalej, że, że to może być ta bezbożność się bardzo mocno, może powiedzieć, rozprzestrzeni, ale to jest czas, przede wszystkim czas wielkiego ucisku i to będzie może być zniszczone pod koniec ucisku. Także tutaj mamy taką sytuację, kiedy to są czasy w każdym czasie po prostu, czy to w czasie Izraela, czy też i w naszym czasie były takie sytuacje, kiedy bezbożność się rozpowszechniała bardzo szerokim kręgiem i tu mamy taką sytuację właściwie, gdzie my obserwujemy po prostu wielką bezbożność wielką, może powiedzieć, zniesławianie Boga i zaprzestanie, może powiedzieć, tego, trzymania się tego przymierza z Bogiem. Tak jak Izrael po prostu miał te przymierza i oni przystępowali, odstępowali, chodzili z Nim, znowu zaprzestawali i tak dalej, ale Bóg nigdy nie zaprzestał mieć po prostu na względzie tego, żeby swój właśnie, własny lud Izraela po prostu mieć bardzo blisko siebie. Ale widzimy tutaj taką sytuację, gdzie możemy to porównać po prostu do dzisiejszego świata religijnego, gdzie mamy po prostu tą kobietę w Efie i gdzie po prostu może być ten anioł, przykrywa ją i przyciska, żeby po prostu, żeby ta bezbożność nie wyszła. Z jednej strony oczywiście mamy to, że Duch Święty jest na tym świecie i że tą bezbożność po prostu ciągle przykrywa. Ale z drugiej strony po prostu też i całe może chrześcijaństwo, które z jednej strony troszeczkę odeszło od Boga, czy katolicy, czy ewangelicy, którzy, po prostu, którzy są wielkim, wielkimi kręgami, ale oni po prostu jakby to imię Zbawiciela jest bardzo słabe u nich, że sam Pan Jezus zresztą powiedział, że mają imię, że żyją, a są umarli. I, I tutaj może powiedzieć, ta łowiana pokrywa przytrzymuje całą tą bezbożność tego świata i ona nie wychodzi, że wiemy, że nieraz jakiś y, człowiek wystąpi, coś powie, ale znowu łaska Boża może powiedzieć sprawia, że ten człowiek albo ginie, albo może powiedzieć y, sprawa jego może być dalej nie, nie jest rozpowszechniona. Tak jak w kartce kalendarza na przykład było y, teraz niedawno, że jeden filozof tam wystąpił i powiedział, że Yy, może sprzedać jednego, znaczy miejsce w niebie za jednego denara, czy tam talara, talara ale po prostu on nie, um, nie umiał tego udowodnić, bo gdyby, gdyby umiał po prostu to udowodnić, że ma miejsce w niebie, to po prostu to, możemy powiedzieć, śmiech na sali by był, ale on nie umiał udowodnić tej sytuacji, ta bezbożność po prostu w różny sposób, choćby nawet przez takiego jednego słabego, słaby głos, który akurat w tym momencie tam dają miejsce wypowiedział się i widzimy, że ta bezbożność po prostu dalej nie poszła. Także możemy Bogu dziękować, że chociaż w słaby sposób jesteśmy tymi światełkami, które na różnych miejscach rozpowszechniają prawdę odbawicielu i nie bójmy się po prostu, chociaż nieraz robimy coś źle, chociaż nieraz robimy coś po prostu nieumiejętnie albo nie umiemy po prostu czegoś zrobić, może nieraz coś za dużo powiemy, może gdzieś za dużo z czegoś rozsypiemy. Tak nieraz, zobaczmy, wyobraźmy sobie sytuację, rozdajemy, e, może wiedzieć, kalendarze gdzieś tam w Ostrowie, czy w Kaliszu, w dużych ilościach, e, na jednym miejscu. Nie wiemy, czy po prostu, czy ten, ten ktoś się nawróci, czy się nie nawróci, ale jednak do tego domu zajdzie ten kalendarz. Może ktoś po prostu ten kalendarz otworzy. Może w tym domu ta bezbożność, bezbożność zaprzestanie mieć istnienie. Także e, różnymi sposobami. E, tak samo też i sytuacja w tym powszechnym kościele, gdzie jednak Ewangelia jeszcze tam jest czytana, jeszcze tam Słowo Boże po prostu jest wypowiadane, jeszcze może ktoś usłyszy, może wróci do domu po tym spotkaniu i po prostu i zaprzestanie czegoś robić. Także Duch Święty jeszcze działa i jeszcze po prostu widzimy wielką łaskę Bożą i ta owiana pokrywa, która tutaj jest pokazana, po prostu powoduje to, że to się nie rozpowszechnie nie rozpowszechnia w takim wielkim stopniu, jak będzie miało to miejsce, kiedy faktycznie te dwie kobiety podniesą po prostu tą efę do góry i wyjdzie to wszystko na zewnątrz i będzie po prostu wielka bezbożność na ziemi, gdzie właśnie później w połowie ucisku zasiądzie, może powiedzieć, antychryst w świątyni Bożej i powie, że ja jestem Bóg i Jemu ludzie oddawać cześć będą. Bóg który jest wszechmogący i który, tak byśmy powiedzieli, zadali pytanie, dlaczego tak jest, że miał y, przymierze z Izraelem, że y, widzimy, że ciągle w prostu ten Izrael schodził swoją drogą, zaś znowu odnawiali przymierze, znowu zaczęli znowu przychodzić do niego. I dlaczego tak się to wszystko dzieje? Kochani, musimy mieć na względzie to, że nasze życie, które my tutaj prowadzimy na ziemi, jest nie nakierowanie na to, aby tutaj jakoś żyć. My jesteśmy ludem niebiańskim i po prostu nasz cel jest Jezus Chrystus. I ten kierunek mamy obrać. Lud żydowski miał cel Jerozolima, świątynia. Nasz cel po prostu jest inny. My mamy po prostu nie cel tutaj, żeby dobrze się zadomowić, żeby dobrze żyć na tej ziemi, bo na, my w ogóle nie jesteśmy ludem ziemskim. My jesteśmy ludem niebiańskim. Chociaż po prostu wokoło nas są różne przeciwności, bezbożności i trudności, to mimo to po prostu mamy wyznaczony cel. Cel nasz jest niebo. I nie możemy po prostu, jeżeli choćby nawet brat wie, że który jest koło nas, robi coś źle, albo coś nam się nie podoba, to i tak po prostu zawsze mamy patrzeć do przodu. Zawsze mamy patrzeć na Jezusa Chrystusa, dlatego że po prostu, że On jest naszą radością i On jest naszym pokojem, i do Niego mamy dążyć. I zapłata nasza nie jest na ziemi, ale jest w niebie. I każdy z nas odbierze od Niego zapłatę. I On po prostu nam, można powiedzieć, da to wszystko, co po prostu, jak żeśmy tu pracowali i chodzili. Także nie mamy tutaj, powiem tak, założyć rąk i nie mamy mieć, może powiedzieć, zmęczonych naszych kolan, ale mamy mieć wyprostowane nasze serca do góry i po prostu zdążać do nieba, do Pana, bo dlatego tak żeśmy już słyszeli, że jesteśmy, może powiedzieć, Jego ulubienicą i Bożym ludem. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, dlaczego w Starym Testamencie mamy te, to, że oblubienica jest najpierw Izrael, później za jesteśmy my i właściwie tego nie widać, ale w objawieniu ta sytuacja się wyrównuje, wyjaśnia się dokładnie, jak jest sytuacja. Także. Jana jest taką księgą, która pokazuje po prostu, yy, kto kim jest. I widzimy tam Izrael zapieczętowany, jest Jego ludem, którzy po prostu, którzy są tymi pierworodnymi, wybranymi z ziemi, i oni ciągle są przy Bogu. A my, jako możemy ludzie z Pogan, jako wierzący z Pogan, jesteśmy oblubieni są Pana Jezusa i po prostu jest, będziemy, może powiedzieć, i będziemy, może powiedzieć, tymi, którzy, yy, którzy są się gdzieś wybielili i Pan nas wprowadzi jako swoją małżonkę. Jesteśmy nazwani też tym miastem, Nowym Jeruzalem i to Bóg zmienił tę sytuację. Izrael oczywiście jest tym ludem, który, który nie zaprzestał mieć tych swoich obietnic, ale mimo przez to, że, że swojego Pana, który przyszedł do niej, do swojej własności, odrzucili i ewidentnie go całkowicie wypchnęli i nie chcieli mieć z Nim nic do czynienia, to Pan Jezus po prostu jakby Bóg zmienił ich miejsce przy sobie i wiemy, że po prostu że nie wprowadzi ich do tego domu, który obiecał wszystkim ludziom. Ale zadajmy sobie pytanie. Czy pomiędzy nami jako ludem Bożym, jako chrześcijanami nie ma Żydów? Czy apostoł? Paweł. Czy Piotr? Czy, może powiedzieć, Szczepan? Czy inni apostołowie nie są Żydami? Jakże wielu Żydów jest i dzisiaj pomiędzy nami, którzy są oblubienicą Jezusa Chrystusa. Oczywiście naród izraelski przez swoje nieposłuszeństwo po prostu tego powiem, wspaniałego miejsca, które my dzisiaj mamy przy Bogu, to wspaniałe miejsce, które, może powiedzieć, tak długo trwa i tak Bóg jest łaskawy żeby może być, ludzi z pogan przyciągać do siebie oni po prostu to miejsce jakby powiem tak nie chcieli ale Bóg jest jeszcze więcej łaskawy dlatego, że, że On nie tylko z samych Żydów sobie oblubienicę wziął, ale ze wszystkich ludów i z tych, którzy mieli przymierze i z tych, którzy w ogóle o przymierzu nie myśleli i tych o, którzy w ogóle o Bogu nie myśleli po prostu przyjął jako swoją własną y, oblubienicę. Także Bóg ma y, swoje miejsce dla każdego na tej ziemi i dlatego po prostu mamy y, nie zaprzestać y, chodzić z Nim, podążać za Nim i wiemy, że przez cierpienia wchodzimy do chwały. Nie stanie się nigdy tak, że po prostu, że y, tutaj będziemy mieć bardzo fajnie na ziemi, że po prostu, że będziemy tu mieć y, obietnicę, tak jak Izrael miał. Że jak będziemy chodzić z Bogiem, to będzie nam się szczęściło i będzie nam się rodziło i tak dalej. Nie. Nam jest tak, nieprzyrzeczone. My mamy nagrodę w niebie i tego się trzymajmy i za tym idźmy. się tylko ten fragment jak syrofenicjanka, czyli z północy, z tego kraju, który jest ponad Izraelem na północy, przyszła, żeby Pan Jezus uzdrowił jej córkę i Pan Jezus trzykrotnie jej odmawiał. I właściwie sugerował jej, że ona jest sen, bo niedobrze jest brać chleb dzieciom i dawać szczeniętom. I ona przyjmuje to, to, to zdanie czy tę pozycję i mówi że nawet i psy się z tego żywią, co jest z tych odpadków. I Pan Jezus uzdrowił ją. Wcześniej jeszcze mówił, przyszedłem do owiec, które zginęły z domu Izraela. O tym nie możemy nigdy zapomnieć, będąc poganami, że Pan Jezus jest nasz. Ale Żydzi to samo mogą powiedzieć, to jest nasz Mesjasz. On był Żydem. On wyglądał jak Żyd. Mówił po hebrajsku. To był prawdziwy Żyd, potomek Judy. A więc on przyszedł przede wszystkim w pierwszym rzędzie dla Żydów, a myśmy skorzystali po prostu z jego dobroci. Nie wiem, ja własność mam. 159... <śmiech> <Sto pięćdziesiąt dziewięć. śmiech>